Galacjan, rozdział drugi. Potem, po czternastu latach, udałem się znowu do Jerozolimy z Barnabaszem, wziąwszy sobą i Tytusa. Udałem się według objawienia i przedstawiłem im, a zwłaszcza zacniejszym, Ewangelię, którą opowiadam między poganami, żeby czasem nie okazało się, że biegam lub przedtem biegałem daremnie. Ale nawet Tytus, który był ze mną, chociaż jest Grekiem, obrzezał się nie z przymusu ale dla fałszywych braci, którzy się wkradli, przybywszy dla szpiegowania wolności naszej, którą mamy w Chrystusie Jezusie, żeby nas pogrążyć w niewolę, którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy i nie poddaliśmy się, aby w was przetrwała prawda Ewangelii. A od tych, którzy się cieszyli szczególnym poważaniem, jakimi oni niegdyś byli, nic mię to nie obchodzi, Bóg nie patrzy na osobę człowieka, Otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili. Przeciwnie, widząc, że mi jest poruczona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi, albowiem ten, który był skuteczny przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skuteczny był i przeze mnie między poganami. Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mi i Barnabaszowi prawicę na znak wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Tylko, żebyśmy pamiętali o ubogich, o co też pilnie się starałem, aby to wykonać. A gdy przyszedł Piotr do Antiochi, sprzeciwiłem się mu w oczy, bo na to zasłużył, albowiem nim przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył się z obawy przed obrzezanymi a wraz z nim obłudnie postępowali i inni Żydzi, także i Barnabasz uwiedziony był ich obłudą. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, rzekłem Piotrowi wobec wszystkich, jeżeli ty będąc Żydem po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemu pogan przymusza żyć po żydowsku? My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie pogrążonymi w grzechach poganami. Wiedząc, że nie bywa usprawiedliwiony człowiek z uczynków zakonu, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I my w Jezusa Chrystusa uwierzyliśmy, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary chrystusowej, a nie z uczynków zakonu. Dlatego, że nie będzie usprawiedliwione z uczynków zakonu żadne ciało. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, sami się okazaliśmy grzesznikami, czyż wtedy Chrystus jest sługą grzechu? Bynajmniej... Albowiem jeśli to, co zburzyłem znowu buduję, to samego siebie czynię przestępcą. Bo ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, a żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz w ciele żyję, w wierze Syna Bożego żyję, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus na próżno umarł.